Zamówił podwójną porcją pierogów ze szpinakiem. Krakowcy panicze nigdy nie zamawiali pierogów ze szpinakiem, postulując widelcami, że prawdziwym wyrazem szacunku dla baru mlecznego jest jedzenie pierogów ruskich albo kotleta z jałowymi ziemniakami i równie jałową duszoną kapustą. Mimo to Jerzyk co wtorek zamawiał podwójną porcję pierogów ze szpinakiem, pochłaniając ją w towarzystwie pojemników na pieprz i sól oraz zdumionych spojrzeń klienteli baru z mlecznego uzygacza. Wiekowa pani wydająca, wyjęta wprost zamieszłych czasów PRL-u, co wtorek wołała w przestrzeń baru – podwójne pierogi ze szpinakiem raz! Tak, aby prócz kucharki zamówieni słyszeli wszyscy klienci baru. Bowiem wiekowa pani wydająca miała głębszy, jak głębokie było jej gardło za czasów młodości, sens rozgłaszając zamówienie Jerzyka. Twierdziła ona, iż zamówienie pierogów ze szpinakiem wprawi klientów w stan intelektualnej rozterki. Mogli oni dumać przy stoliku, jak do cholery można karać podniebienie smakiem szpinaków w pierogowym cieście. Jerzyk lubił szpinak, przypominał mu ojca. Wprawdzie nie wiedział, dlaczego utożsamiał szpinak z ojcem, jednakże to skojarzenie optymistycznie nastrajało go na dalsze dni. A więc co wtorek zamawiał podwójną porcję pierogów ze szpinakiem, rozbudzając lewe pukule klientelów baru i rozmyślał o ojcu. Mój ojciec chyba lubił szpinak, pomyślał. Pierogowe ciasto chyba także, pomyślał. Zapewne smakowałoby pierogi ze szpinakiem, pomyślał. Muszę kiedyś zaprosić go na pierogi, pomyślał. Koniecznie muszę, pomyślał. Jeszcze dzisiaj, pomyślał. Jeszcze dzisiaj spróbuję pierogów ze szpinakiem, pomyślał. Jeszcze dziś. Jerzyk ku zdziwieniu wiekowej pani wydającej zamówił dwie podwójne porcje pierogów ze szpinakiem, po czym wturlał się do taksówki. Na cmentarz proszę powiedział Jerzyk, ściskając w rękach styropianowe pojemniki z piorogami wypełnionymi szpinakiem.